Wibracja 13. Wrażliwość jest wyjątkowa. Żyjemy w świecie, który nigdy nie zachęca nas do wyrażania swoich emocji. Spójrz na dowolnego rodzica, którego dziecko właśnie się uderzyło lub przewróciło. Ci się się powie, masując obolałe kolano swojej pociechy. No już, nie płacz, doda. Czy twoi rodzice wyrażali emocje? Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem płaczu swojej mamy? Czy może mówiła wówczas, nic mi nie jest i starała się zatuszować swoje zmartwienie? Czy twój tato również ukrywał emocje? Najprawdopodobniej tak właśnie było. Od wczesnych lat naszego dzieciństwa uczymy się, że emocjonalność jest czymś niewłaściwym. Emocje natomiast są darem. Są wiadomością naszego ciała i serca starających się przekazać nam coś ważnego. Ignorując je, ignorujemy tym samym wszelkie przewodnictwo płynące w naszą stronę. Kiedy uniesiesz swoje wibracje, zaczniesz ufać swoim emocjom, a zrozumienie, które ukaże Ci wtedy wszechświat, będzie jasne jak słońce. Dzisiaj zachęcę Cię do obserwacji swoich emocji. Co to za emocje? Jak możesz je wyrazić? Kiedy pozwolisz sobie na wrażenie swoich emocji, wychwycisz przekazy, które płyną ku tobie na poziomie intuicji. Prawdziwe emocje są piękne i nie ma nic złego we wrażliwości. Wibracja na dziś. Emocje są posłańcami duszy. Potrafię je odczuwać. Akceptacja moich uczuć pozwala mi otworzyć się na głos energii. Moja intuicja przemawia do mnie poprzez moje emocje. Dzisiaj roszczę sobie prawo do moich emocji i pozwalam im swobodnie przepływać przez moje ciało. Wyrażanie emocji tworzy poczucie bezpieczeństwa. Podziel się wibracją. Moje emocje są posłańcami mojej duszy. W pełni je akceptuję.